Śpi już, ociemniała dragonea, przed moim oknem wyrósł czarny mur, ani dźwięku, ani błysku. Skąd biorą się nocne stany lękowe? Skąd to nagłe zerwanie się z krzesła, gwałtowne bicie serca, szukanie oparcia w odgłosie własnych kroków? Nie mamy doświadczenia śmierci, mamy wyłącznie doświadczenie mgliste pół śmierci, czyli snu i ćwierć śmierci, czyli absolutnej samotności. Ale wyobrażamy sobie istotnie ciemność bez granic łatwiej niż światło miłosierdzia. Wyobraźnia bez doświadczenia albo z doświadczeniem ułomnym i ulotnym to jest lękodajna męka wszystkie ucieczki od ludzi i do Boga. W niej posiadają swe źródło. Nie byłoby zapewne kościoła boskiego i międzyludzkiego, gdybyśmy w niekończącą się noc, w czystą czerni za oknem potrafili patrzeć bez zmrużenia powiek. Umierać nie umierając, okrzyk świętego Jana od krzyża zna też jawna bądź zamaskowana mistyka laicka. 12 lipca W 1953 roku napisałem poszlakową historię otrucia Gorkiego na rozkaz Stalina. Zwierzył mi się później u Zaubermanu w Londynie ekonomista L.S., że pod wpływem tego szkicu, widząc jak wiele można odkłamać w mrocznym obrębie samych poszlak, zdecydował się po doktoracie na badanie zaszyfrowanej ekonomii sowieckiej. Dziś fakt zamordowania przyjaciela ludzkości, jak oficjalnie nazywano Gorkiego, zwoli jej wodza i nauczyciela trąci już banałem. Z większymi czy mniejszymi ostrożnościami akceptują go Bertram Wolf, Richard Hare, Melvin Lasky. W The Great Terror Conquista znajduje następujący pasus. Latem 1963 roku stary amerykański znajomy Gorkiego odwiedził w Moskwie jego 86-letnią wdowę, Ekaterinę Pieszkową. Spokojnie stwierdziła, że jej syn zmarł śmiercią naturalną. O wyprawienie na tamten świat syna pisarza oskarżono Jagodę w ostatnim moskiewskim procesie Bucharina z 1938 roku. Gdy gość napomknął, że za naturalną uważa się teraz również śmierć Gorkiego, wykrzyknęła, wzburzona. Jest niezupełnie tak, ale niech mnie pan o to nie pyta. Nie będę mogła spać trzy noce z rzędu, jeśli panu cokolwiek powiem. Konkwest wtrąca od siebie. Wolno ten wybuch uznać za dowód definitywny. Najprawdopodobniej Stalin polecił Jagodzie zgładzić Gorkiego milczenie władz sowieckich o okolicznościach zgonu pisarza należy postawić obok ich powściągliwości w ujawnianiu pełnej prawdy o mordzie bardziej jeszcze politycznym o zastrzeleniu Kirowa. Dwa typy wdów w królestwie socjalizmu despotycznego. Nadjeżdża Mandelsztam, która w bezsenne noce żyje myślą o tym, jak opowiedzieć światu o śmierci swego męża i Jekaterina Pieszkowa, którą w bezsenne noce dręczy myśl o tym, że świat mógłby się dowiedzieć, jak umarł jej mąż. Krótki flashback. W celu żywszego podkolorowania mojej typologii ustroju dla autorów przyszłych romansów o Nemezis rewolucji rosyjskiej wspomina o nim w kniga. Z listy za pomóg dla gorzej sytuowanych kolegów po piórze Gorki skreślił niegdyś osobiście nowe spodnie dla obdartego Mandelsztama. Nie cenił jej niezaangażowanej poezji. 14 lipca było do przewidzenia, że sala numer 6 Czechowa, Zmartwychwstanie po 80 latach na wystawach księgarskich z opaską reklamującą jej aktualność. Wznowienie włoskie poprzedził wstępem dysydencki rusycysta komunistyczny Wittorio Strada chrączo wykonując obstalunek wydawcy. Od Puszkina do Hercena, od Gogola do Tołstoja, od Garszina do Andriejewa, obłęd stawia pod znakiem zapytania struktury społeczne racjonalności abstrakcyjnej, i pokonuje ją w imię wyższego zdrowia. Po rewolucji obłęd znika ze stronic książek, by wejść do życia polityczno-literackiego. W naszych czasach, jak informują kroniki, sowieckie sale nr 6 przeznacza się dla intelektualistów dotkniętych chorobą rewizjonizmu. Trzeba w wypadku noweli Czechowa popsuć zabawę amatorom tropienia, paralel i koligacji. Sowieckie zakłady psychiatryczne dla inteligencji wywodzą się z prostej linii z Mikołajowskiego certyfikatu wariactwa przedłożonego za pośrednictwem lekarzy Czadajewowi. Nie mają natomiast nic wspólnego z salą numer 6. Jestem przekonany, że w tym właśnie opowiadaniu Czechow zawarł małą sumę swojej filozofii życiowej. Wybór miejsca, oddział chorych nerwowo w obskurnym szpitaliku prowincjonalnym Odgrywa rolę drugorzędną, jak gdyby metaforycznego skrótu powszechnej sytuacji egzystencjalnej. Istotny jest pojedynek rozpaczy z nadzieją. Szestow przyczepił Czechowowi etykietkę piewcy rozpaczy. Krytyka społeczna dmuchała zawsze w jego wątły, acz jasny płomyk nadziei. W sali nr 6 oba elementy są tak przemieszane, tak nawzajem w siebie wrośnięte, że raczej niż o pojedynku wypadałoby mówić o skłóconym, nieskładnym duecie. Stąd samego lekarza internują w końcu razem z wariatami. W tymże 1892 roku Czechow napisał strach, który da się odczytać jako odsyłacz pepitem do sali nr 6. Ja, mój drogi, wyznaje przyjaciel narratora, nie rozumiem życia, ja się go boję. Najbliższe to poglądom Czechowa, po mistrzowsku zarysowane w opowieści i o doktorze Raginie i jego chorym na manie prześladowczą adwersarzu. U Czechowa Ostaje się tylko skromny ideał zwykłej ludzkiej przyzwoitości Tej samej common decency, którą dzisiaj z pozycji rewolucyjnych wyśmiewają orędownicy New Left. Ale też nie kroku dalej, poza, w przeciwną stronę. Wystarczy zestawić nieciekawą historię notatki starego człowieka ze śmiercią Iwana Ilicza. To ustoja. 16 lipca. Znany angielski krytyk poetycki Alvarez usiłował odebrać sobie życie. Odratowano go, wobec czego powstała książka The Savage God, A Study of Sidy. Prócz własnych doświadczeń Alvarez zużytkował jako bezpośredni zapłon historię udanego samobójstwa zaprzyjaźnionej, znakomitej zresztą poetki Sylwii Plath. Książka rozchwytywana jest w Anglii i w Ameryce. Myli w niej podtytuł to rzekome studium samobójstwa. Skompilował klasyczny literat, którego przede wszystkim interesuje problem samobójstwa i literatury. Nie widzę naturalnie nic złego w takim zawężaniu tematu. U Alvarez'a, jednak odpycha mnie swoista, irytująca nutka przypisywania monopolu na prawdziwe samobójstwo artystom przeciętni zjadacze chleba pozbywają się życia z powodów trywialnych. Dla artystów samobójstwo jest konkluzją niepohamowanego aktu twórczego. Nad książką ciąży refleksja Kierkegaarda cały świat można podzielić na tych, co piszą i na tych, co nie piszą. Ci, co piszą, reprezentują rozpacz, ci, co czytają, dezaprobują ją i wierzą w swoją wyższą mądrość, a przecież Gdyby byli zdolni do pisania, pisaliby jota w jota to samo. W zasadzie są równie zrozpaczeni, lecz gdy się nie ma sposobności stania się kimś ważnym dzięki swojej rozpaczy, nie warto jej przeżywać i okazywać. Czyżby na tym polegało przezwyciężenie rozpaczy? Nie znałem tej uwagi. Nie wiedziałem, że Kierkegaard potrafił być tak głupi i meskineryjny, Tłumaczy go, choć nie usprawiedliwia jedno. Rozpacz stała się dlań prawie odpowiednikiem łaski u Purytanów, przywilejem wybranych. Śmiertelną chorobę, jak hemofilię ducha, otoczył kordonem błękitnej krwi. Przed wielu laty zdarzyło mi się spędzić w nędznym rzymskim hoteliku w Ferragosto kulminacyjny i świętowany przez Włochów dzień lata, 15 sierpnia. Miasto było wyludnione, żar niesamowity, leżałem nago na mokrym barłogu, zwlekałem się z niego czasem, by podstawić głowę pod kran i zajrzeć w ciemną studnię podwórka. Jedyny rzadki odgłos wydawała stękająca winda, gdy jakiś przejezdny soldat przyprowadzał na godzinę dziewczynkę z termini. Nawet miłość za ścianą odbywała się cicho i ospale, bez wrzasku i skrzypnięcia sprężyn. Nie umiem już dziś odtworzyć rozklejonego i leniwego biegu moich myśli, ale pamiętam, że pełzały tam i z powrotem przez obszar minionych lat i że była w nich wzbierająca stopniowo wściekłość. Według garda główna twarz rozpaczy. Około szóstej wieczorem wyczułem coś trudnego do określenia. Dziurę w czasie, wyssającą pompę odchłani. Stałem przy oknie z odrętwienia rwał mnie ból w rękach, zaciśniętych kurczowo na klamkach żaluzji. Zaraz potem ulice zaszumiały gwarem, miasto ożyło, w sąsiedniej kamienicy ktoś śpiewał, ile tchu w piersiach, popularną piosenkę. W północnym dzienniku radiowym podano, że Alle sei della sera circa". Cztery osoby odebrały sobie życie w różnych dzielnicach Rzymu. W daremnym wysiłku przeniknięcia sekretów dzikiego Boga taki sierpniowy dzień waży więcej od literackiego studium samobójstwa. 17 lipca. Z magnetofonowego pamiętnika Vata wyłania się idylliczny obrazek. Elita sanacyjna przyjaźniąca się z salonami luminarzy komunistycznych Wieniawa przesyłający im do więzienia smakołyki od Hirschfelda. Wat rozczula się po latach. To jest Polska. Wciąż ten sam błąd powinien był westchnąć To jest Warszawka. Kto nie znał przed wojną prowincji, nie znał Polski. Coś podobnego, jak sądzę, istnieje i obecnie. Należałem w Kielcach do gimnazjalnego kółka komunizantów, luźno chyba, przez pewnego studenta z Warszawy, afiliowanego do partii. Zbieraliśmy się co tydzień wspólnymi siłami, wgryzaliśmy się w zawiłości świętych tekstów. W pogodne niedziele wyprawialiśmy się za miasto na dyskusję pod gołym niebem. Policja miała nas przypuszczalnie od początku na oku. W każdym razie ja sam czułem na sobie nieruchomy wzrok tajniaka. Ilekroć w głównym kiosku na Sienkiewicza zaopatrywałem się legalnie w pisma flankujące Nalot odbył się, gdy na zaproszenie brata wyruszyłem w pierwszą w moim życiu podróż do stolicy. Na stacji połamano meble, rozpruto obicia krzeseł, pokłuto mój materac. Nie znaleziono jedynego korpus delikty, czyli manifestu komunistycznego, który był ukryty w piątym tomie pełnego niemieckiego wydania Szekspira, Własność gospodarzy. Ostatni szczegół ujawniam nie bez wyrzutów sumienia, a nuż 17-letni chłopcy na perelowskiej prowincji ukrywają w pękatych tomiskach teksty wyrwane z kultury albo inne zbrodnicze drugi, przemycane z zagranicy do nadwiśleńskiego kraju. Bardzo ciekawy jest uwata fragment o intelektualistach komunistycznych, zafascynowanych krwią abstrakcji. Jak czysta i wielka musi być sprawa, dla której przelewa się tyle krwi i krwi niewinnej. To szalenie pociąga. Warto uzupełnić wata, przenosząc rzecz na nieznany mu teren. Auden pisał w wierszu Spain 1937. Orwell, któremu dane było oglądać jedno takie niezbędne morderstwo w Katalonii, skomentował strofę Odena w eseju o Henry Millerze. Ta strofa jest pomyślana jako coś w rodzaju szybkiego szkicu węglem z życia przykładnego członka partii. Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą Taśma ósma Koniec ścieżki drugiej Gustaw Herling Grudziński Dziennik Pisany nocą Taśma dziewiąta, ścieżka pierwsza Rano kilka politycznych mordów Dziesięciominutowa przerwa dla uciszenia Burżuazyjnych skrupułów Błyskawiczny obiad Po południu i wieczorem Smarowanie haseł na murach I kolportaż ulotek Bardzo budujące Ale proszę zwrócić uwagę na zwrot Niezbędne morderstwo mógł go napisać tylko człowiek, dla którego morderstwo jest co najwyżej słowem. Audenoska odmiana amoralizmu możliwa jest wówczas, jeśli się przebywa tam, gdzie padają strzały. Takie myślenie lewicowe jest formą igrania z ogniem ludzi, niewierzących nawet, że ogień parzy. Kiedy po wojnie spotkałem w Rzymie Pontyfikalnego Kotta i zgadało się o katyniu, nie obrał oficjalnej linii zaprzeczenia. Wydał tylko wargi i syknął z uśmieszkiem, cóż znaczy kilka tysięcy oficerów wobec historii w marszu. Tego nie jestem w stanie mu ciągle darować, chociaż dzisiaj z pewnością podpisałby się oburącz pod sentencją szekspirowskiego reżysera w powieści Maksimowa. Siedem dni Tworienia. Krew przelana w imię sprawiedliwości nie przynosi światu niczego z wyjątkiem krwi. 22 lipca. List od Z. Ze Szwajcarii. Przyjechał służbowo do Genewy. Wraca do Warszawy za tydzień. Nie mogę się do Ciebie nie odezwać. Mógł jakoś nie odezwać się do mnie w ciągu ostatnich czterech lat, mimo że sporo podróżował ze swoją prawie ministerialną teczką. List pisany nocą w pośpiechu i chaotycznie na hotelowym papierze uzasadnia ten nagły i nieodparty mus rewelacyjnością zaserwowanych po przyjacielsku informacji. Mało kto u nas jest w to wtajemniczony, ale wydaje mi się, że są sprawy niecierpiące. Relegowania do kasy ogniotrwałej. Cały list utrzymany jest w takim stylu emocjonalno-ministerialnym, którego, jako admirator stylu wzorowanego na kodeksie cywilnym, nie znoszę. Wnętrze bomby podrzuconej mi z Genewy do Dragonei Via Neapol przedstawia się w ogólnych zarysach następująco. Moczar nie został zdjęty przez Gierka z własnej inicjatywy, lecz na wyraźnie żądanie Breżniewa. Przechwycono korespondencję generała z Sielipinem. Moczar aspirując do stolca pierwszego sekretarza alarmował Sielipina, że Polsce grozi kontrrewolucja na skalę czechosłowacką, co implicite zawierało, Autokandydaturę jedynego człowieka zdolnego do opanowania sytuacji. Pisał donosy najpierw na Gomułkę, potem na Gierka. Breżniew ostrzegał o tym jeszcze Gomułkę bez skutku. Przy czym najbardziej oburzał go fakt, że korespondencja nie szła drogą instancyjną, to znaczy z pominięciem naszego i radzieckiego kierownictwa partyjnego. Po grudniowej zmianie Breżniew ponownie wyłożył na stół odpisy listów generała do Ślupina, domagając się kategorycznie odwołania z mozgiewskiej ambasady Ptasińskiego, którego podejrzewał o spełnianie posług Postilion d'amour i w końcu likwidacji moczara. Wiesz, kim jest Sielepin? to też zaoszczędzę sobie, etc. etc. Szczerze mówiąc, naprawdę rewelacyjny. Był dla mnie list Z ze względu na samego Z. Słyszałem, że od roku 68 grawitował ku moczarowcom, Czyżby jednak brał rzeczywiście na serio patriotyczny i narodowy program generała? Brakowało czasu na odpowiedź listowną. Zadepeszowałem więc z wietry do Genewy po włosku. La miseria di tutto ciò urzędniczko pocztowa zerknęła na mnie z ukosa, jak na postrzelonego, ale kuda Włochom do naszych spraw niecierpiących, relegowania, etc., etc. 24 lipca. List od K. sprowokowany poprzednią partią mojego dziennika Specjalnie mnie zainteresował ustęp o Gombrowiczu i Dostojewskim. Oczywiście masz rację, jeśli chodzi o wierne odczytanie Dostojewskiego, ale Gombrowicz mógłby odpowiedzieć, że Dostojewski, który jak nikt przed nim przeniknął mechanizm świadomości i postępowania, po prostu nie wytrzymał bez paskalowego zakładu wiary w istnienie Boga, bez której odwieczne kategorie moralne Tołstoja nie mogą mieć obiektywnego istnienia". Inna sprawa, że Gombrowicz nie jest wcale redukcjonistą. Nie zawsze dopowiedzianą siłą jego dzieła jest przekonanie, że są rzeczy święte, nawet jeśli ich nie ma. Tak jak Prust, którego nie lubił, bo nie rozumiał, Gombrowicz nie wierzy w Boga, ale wierzy w cuda. Kluczowa to zresztą sprawa naszych czasów, o której wspominasz pisząc o Nadjeżdwie Mandelsztam. Muszę się cofnąć jeszcze na chwilę do dramatu sumienia w zbrodni i karze, który po swojemu zinterpretował Gąbrowicz. W świeżym numerze krakowskiego czasopisma Znak opublikowano okruchy z przygotowanego w Moskwie tomu Ineditów Dostojeckiego. Trzy notatki. Pierwsza. Istnieją doznania i występki niepodlegające sądom ziemskim. Jedynym sądem może być własne sumienie, czyli Bóg mieszkający we mnie. Druga, dobitniejsza. Sumienie bez Boga jest straszliwe. Może doprowadzić człowieka do najbardziej niemoralnych postępków. I trzecia. Sumienie Markiza de Sade jest niedorzecznością. Nie ma zatem wątpliwości, że to ja, w polemice z Gombrowiczem, Odczytałem wiernie historię studenta Raskolnikowa. Czy Gąbrowicz mógłby mi odpowiedzieć, że Dostojewski po prostu nie wytrzymał bez paskalowego zakładu? Tu sprawa staje się sporna. Dostojewski szalenie lubił powtarzać lepiej pozostanę z pomyłką z Chrystusem niż z wami. W ineditach ten cri de coeur zaopatrzony jest w wyznanie, nie wierzę w Chrystusa i Jego naukę jak dziecko. Hosanna moja przeszła przez ognisty piec zwątpienia, jak wyraża się w mojej powieści Szatan. Myślę, że prawda znajduje się pośrodku. Dostojewski przeszedł przez ognisty piec zwątpienia i nie wytrzymał bez zakładu, ale równocześnie był przekonany, że autentyczna i czysta wiara Lepiej pozostanę z pomyłką z Chrystusem niż z wami, jest wiarą dziecka Alioszy Karamazowa. W szatańskim piecu wypalił się jako pisarz, natomiast jego dusza chrześcijańska nigdy nie przestała tęsknić do świata odbitego w łzie ufnego dziecka. Wreszcie sam Gombrowicz. Gotów jestem zgodzić się z K. We mnie też która Gąbrowicza wywoływała zawsze dość pokrewne reakcje. Posunąłbym się nawet dalej. Młodość, dzieło sztuki były dla niej niezbitym dowodem istnienia, jeśli nie Boga, to co przynajmniej rzeczy świętych, cudów. Nie wiem jednak, w jakim stopniu K. uprzytamnia sobie, że dzieło Gąbrowicza wyniosła fala przychylna mu zarazem i wroga. Przychylna, bo ubóstwienie młodości przybiera dziś formy zbiorowego paroksyzmu. Wroga, bo boska młodość Gąbrowicza. To grubo więcej niż współczesny kult młodzieńca kopiujący kult szlachetnego dzikusa z końca XVIII stulecia. 25 lipca. Wczoraj na konferencji prasowej w Mediolanie Iri Pelikan zaprezentował włoską edycję miesięcznika Listy. Czy można domagać się uwolnienia Angeli Davis, antyfaszystów hiszpańskich i greckich, nie domagając się jednocześnie tego samego dla patriotów i socjalistów w Czechosłowacji? Czy można żądać, by Amerykanie wynieśli się z Wietnamu, nie żądając jednocześnie, by wojska sowieckie opuściły Czechosłowację? Czy możliwe jest zachować obojętność wobec zbrodni tylko dlatego, że popełniane są w krajach, których obecne reżimy przywłaszczyły sobie bezprawnie sztandar socjalizmu? W życzliwym sprawozdaniu Corriere, tej diatrybie, towarzyszy jedno jedyne zdanie od redakcji. Evidentem e, evidente e posibile karo peliganma. ex dyrektor telewizji praskiej jest młodym emigrantem, wiele się jeszcze musi nauczyć, zanim zrozumie, że jeden egzemplarz listów przemycony do Czechosłowacji liczy się Bardziej odsetek dramatycznych odezw do przyjaciół i towarzyszy na Zachodzie. Za długo tutaj mieszkam, za dużo widziałem, aby dziwić się bywalcom saloników starej i nowej lewicy, których do orgazmu doprowadza nazwisko Angeli Davis, a o atak ziewania przyprawiają procesy w Pradze lub w Warszawie. Pierwszą lekcję poglądową dało mi posiedzenie Fabian Society w Londynie. Zabrał mnie na nie nieciołkosz w roku bodaj 48. Pod przewodnictwem Laskiego trzech posłów lejborzystowskich opowiadało z zachwytem o swojej podróży do Polski. Sławetny Crossman, przyciśnięty do muru polskimi przeważnie pytaniami z sali, warknął na odczepne bezogródek. Well, I wouldn't to lift under this regime, but it is good enough for police. Trzeba być wewnątrz w zasięgu wspólnego losu, żeby występować z pełną świadomością, o co toczy się walka. To też ja osobiście wzruszeniem ramion pokwitowałem obojętność zachodnich adresatów apelu Pelikana. Obeszło mnie za to milczenie warszawskich kolegów, praskich, podsądnych. Gdzie te czasy, kiedy czytało się z przejęciem i ulgą list Andrzejewskiego do Goldstickera? 1 sierpnia. Spektator, dwustronicowy artykuł Tibora Shamueli o Ansocerit Russia Redway. Angielski wzór z kroniki bieżących wydarzeń. Shamueli? Podobnie zresztą jak Rideway zwraca uwagę na głębokie rozbieżności pomiędzy rosyjskim ruchem praw obywatelskich a ruchami opozycyjnymi w łonie pozostałych narodów ZSSR. W styczniu 70. roku zaczął wychodzić ukraiński Wisnyk, uniezależniając się z miejsca od Kroniki. W piątym numerze swego tajnego pisma Ukraińcy oskarżyli Kronikę o... Uzurpowanie sobie pozycji ponadnarodowej i wszechzwiązkowej, podczas gdy w rzeczywistości reprezentuje ona wyłącznie pewne kręgi liberalnej inteligencji rosyjskiej. Wisnyk dorzucał gorzko. Odnosi się wrażenie, że członkowie rosyjskich grup opozycyjnych dążą co prawda do radykalnych zmian w wielu dziedzinach życia publicznego, lecz jeśli idzie o kwestię narodowościową, pragną w takiej czy innej formie, zachowania status quo. Szamueli. I tu docieramy do zgubnej słabości ruchu praw obywatelskich. Jego adherenci są i liberałami i Rosjanami. Stają śmiało w obronie prawa Żydów do emigracji i prawa Tatarów do powrotu na Krym. I na tym koniec ich zaangażowania w problemy narodowościowe. Ani jedno, ani drugie żądanie nie podważa w niczym status quo. Podstawowym celem ruchu praw obywatelskich jest wyłonienie się zliberalizowanego ZSSR. A przecież trudno o większą fantazję polityczną niż istnienie liberalnego i demokratycznego Związku Sowieckiego. Sporo w tym słuszności, o czym świadczy choćby pokaźny tom leżący u mnie od paru dni na stole. Jest to wydany przed miesiącem w Londynie nowej koło kołu sympozjum ożyłej dzięki świeżym zastrzykom emigracji rosyjskiej. Nie brak w nim tekstów wyśmienitych, uderza zwłaszcza niemal wszystko, co pisał Arkadij Bielinkow. Zmarły niedawno w Ameryce eseista wysokiej klasy, przez 13 lat więzień łagrów sowieckich, autor kilkakrotnie wznawianej w ZSSR książki o Tynianowie i utrąconej z nakazu cenzorów książki o Olieszy. Przeglądałem jej manuskrypt Maison Lafitte. J.G. z bólem serca wyrzegł się myśli o polskim przekładzie ze względu na rozmiary zupełnie prohibicyjne w emigracyjnych warunkach wydawniczych. Pokłoniwszy się nisko cieniom Bielinkowa, co powiedzieć o zaprojektowanym przez niego jeszcze za życia dzwonie, że jest niestety odlany z nie nienajszlachetniejszego materiału. Gdybyż spadkobiercy i kontynuatorzy Bielinkowa wyciągnęli nauki z jego tragicznego szkicu, w tym właśnie numerze, o dekabrystach, strana rabow, strana gazpod, gdybyż w końcu pojęli, że istota Związku Sowieckiego, jak przed nią istota caratu, nie sprowadza się jedynie do ucisku inaczej myślącej jednostki. Koło Hercena przewalił się wśród XIX-wiecznej inteligencji rosyjskiej na sprawie Polski. Nie wykluczam, że nowy kołakoł przewali się wśród podsowieckiej inteligencji rosyjskiej na sprawie powiedzmy Ukrainy. Ale porażki w imię jutra są cenniejsze od zwodniczych poklasków dzisiaj. 12 sierpnia. Około południa dopadł mnie krzyk z Dragonei, poszarpany, splątany, z wzajemnym nakładaniem się głosów, jak kiedy się wzywa pomocy lub woła na alarmę. Wytężywszy słuch, słowiłem refren – Brucia San Liberatore. Z mojego okna pożar lasu na pochyłości San Liberatore ogarniało się w całej pełni ognisty grzebień sunął szybko wzwyż, zanim wlokły się kosmate warkocze dymu. Na autostradzie u podnóża góry skakały dziecinne zabaweczki, czerwone samochodziki pompierów. Dosięgnie zębaty płomień szczytu wieńczonego krzyżem? Nie dosięgnął. W późnych godzinach popołudniowych Zdołały go okopem zatrzymać oddziały saperów od strony Salerno. Z dragonejskiego placyku przy stolikach baru obserwowaliśmy pod wieczór dogasanie dymną chmurę, snującą się bezkształtnie jak poranna mgła nad lasem, przebijaną od czasu do czasu ostatnimi wężykami ognia, odsłaniającą gdzie niegdzie rodzowo popielate płaty pogorzeliska. Właściciel baru miał takie tylko zmartwienie czy nocą eremita, a więc jest zapali krzyż wysadzany żarówkami katastrofalne letnie pożary lasów tłumaczy się bądź działalnością piromanów, bądź nieostrożnością piknikowych komityw bądź zawieruszonym szkiełkiem które w rębach między drzewami ogniskuje żar słońca w jednym punkcie suchego poszycia Przyznaję, że podoba mi się szkiełko. Jest trochę jak powieszony wróbel w kosmosie. Nocą zapłonął krzyż na sand liberatore. Jeżeli któregoś dnia eremita zaśpi, zasłabnie albo umrze, dowie się o tym okoliczna ludność w promieniu 20-30 kilometrów. Bardzo osobliwa, współczesna raczej odmiana pustelnictwa. 13 sierpnia. zabawne są scjentyficzno-modernizacyjne kłopoty i ciągoty Kościoła. Wiekowa tradycja Neapolu przeżywa burzę w ampułkach krwi świętego Januarego. Niedawno zdegradowano go edyktem watykańskim do drugiej kategorii świętych, czyli czczonych na osobistą odpowiedzialność adorantów. Już wtedy zaszumiało w neapolitańskim ulu, ale prawdziwy skandal wybuchł dopiero teraz. Katolicka nułowa Encyklopedia delle Religioni oznajmiła Urbi et Orbi, że cud świętego Januarego, upłynnianie się zakrzepłej krwi męczennika dwa razy do roku w maju i we wrześniu, jest postacią chrześcijańskiego pogaństwa, kultem o posmaku barbarzyńskim. Arcybiskup Neapolu, kardynał Ursi, Słusznie zawrzał świętym oburzeniem, zamiast jednak trzasnąć pięścią w kulpit ambony z okrzykiem – wypraszam sobie! – rzucił watykańskim bluźniercom i ikonoklastom wyzwanie. Proszę o natychmiastową ekspertyzę naukową. Zagnieżdżony w Watykanie z modernistom modernistą w to grai, Chwycili piłkę w locie. Wkrótce ma się z udziałem wybitnych uczonych odbyć impreza którą w załukach napolitańskich ochrzczono mianem wizyty lekarskiej u naszego świętego, a w prasie antyklerykalnej mianem chica per santo gerano. Co laboratoryjni mędrcy mogą ustalić? Że w ampułkach znajduje się krew ludzka? To jest sprawdzone ponad wszelkie wahanie pewnik w kraju, który nie za na to obfituje w tego rodzaju pewniki. O którym nie wiadomo na przykład nigdy ze stuprocentową pewnością, czy wino pochodzi z winogron, a mleko od krowy. Ewentualne, mało prawdopodobne nawet przy dzisiejszym stanie nauki wykrycie grupy krwi zda się psu na budę, skoro u progu IV wieku naszej ery, gdy po edykcie Dioklecjana pokonano w Pudzuoli dekapitacji biskupa Beneventu imieniem Januarius, policja nie rozporządzała jeszcze kartotekami klinicznymi kandydatów na męczenników. W gruncie rzeczy i watykańscy, scjentyficzni, moderniści i kardynał Ursi grzeszą letniością ducha, która nieświadomie ociera się o ateizm. Cudy są aktami wiary. Uwierzytelniać je naukowo to tyle, co odbierać im całkowicie sens, stawiać wóz przed koniem, kto chce i potrafi, wierzy. Kto nie chce i nie potrafi, nie wierzy. Z równym powodzeniem można by odtąd ostrzegać w Watykanie pielgrzymujących do lurt, chromych i ślepych, że muszą poczekać, aż odnajdzie się notarialnie potwierdzona fotografia Przenajświętszej Panienki w momencie ukazania się zachwyconym i w wziętym oczom Bernadette Subiru. Asystowałem raz przy wrześniowym cudzie świętego Januarego w Neapolu. Jego przejmująca wymowa polegała nie na zgotowaniu się krwi zakrzepłej w ampułkach, lecz na zachowaniu się starych kobiet z zaułków napolitańskich, tak zwane wedowe di Santo Gennaro. Już w określeniu ich przydomkiem wdów tkwi wskazówka godna zastanowienia. Nawoływały patrona miasta do spełnienia cudu, to Admonicjami i pokornymi suplikami to wyzwiskami i przekleństwami. Wzbierająca pod kopułą katedry psalmodia była skrzyżowaniem chóru greckiego z eksplozją gniewnej desperacji. Odwiecznym, niezniszczalnym rytuałem oczekiwania cudu. 20 sierpnia Po tajemniczym i Śmiertelnym ulotnieniu się dosłownie wodzireja rewolucji kulturalnej, Lin Piao, spotyka się coraz częściej na zachodzie obolałych i poparzonych komunizantów obrządku chińskiego, którzy przypominają takichże obolałych i poparzonych komunizantów obrządku sowieckiego po procesach moskiewskich. Nie jeden z tych rozczarowanych kolejnego rzutu bywał w Pekinie. Po każdym nowym pątnikowaniu promieniał gorętszym wciąż entuzjazmem, to też tarczywie rozlega się dziś w kawiarniach nad Tybrem, nad Sekwaną, nad Tamizą, nad Renem pytanie, czemu intelektualni pątnicy rewolucji dawali sobie tak łatwo mydlić oczy, ledwie wypadało im na klęczkach przekroczyć mur chiński? Odpowiada morawia. Dla wielu socjalistów i komunistów wstrząsem był tajny raport Chruszczowa na XX Zjeździe. Chiny przywróciły im oddech. Polemika przeciw marksizmowi, przeciw komunizmowi u władzy korzystała z podpórek dostarczonych jej przez stalinizm. Maoizm, odmienna wersja komunizmu, wzbudził na nowo nadzieję. Weźmy Człowieka, który całe życie postawił na kartę marksizmu. Maoizm wydaje mu się nareszcie autentycznym wcieleniem humanizmu socjalistycznego. Jasne, że zapał musi przyćmić krytykę. Obolałych i poparzonych ta odpowiedź otrzeźwi pewnie aż do następnego załamania. Nie ozdrowieją na dobre póki swoich wschodnich peregrynacji, pilotowanych przez gospodarzy nie nasycą solidną odtrutką podejrzliwości. Na początek zalecałbym prosty zabieg leczniczy. Morawia przemierza właśnie po raz enty wzdłuż i wszerz ZSSR. Z jego ostatniego reportażu Impressioni e Reflessioni należy odcedzić ekstrakt. Jakie wrażenie nadaje ton krótkiej podróży do ZSRR? Wrażenie potęgi. Dodajmy prędko: potęgi państwa. Owszem, w miarę upływu dni zarysowują się i inne wrażenia, ale w końcu potwierdzają, wzmacniają i uzupełniają to pierwsze i najważniejsze. W Związku Sowieckim państwo jest wszędzie. Nie byłaby jednak ścisła uwaga, że jest wszędzie, bo dysponuje ogromną machiną biurokratyczną. Inne kraje, poczynając od naszego, Posiada wcale okazałe biurokracje, a przecież nie stwarzają bynajmniej wrażenia wszechwładzy państwowej. Co w ZSSR decyduje o takim ciężarze państwa, to nie tyle jego potęga, jakkolwiek wielka, ile nieobecność w obliczu tej potęgi czegoś odmiennego, innego, autonomicznego, niepaństwowego. Nie powiedziałoby się nic nowego, powtarzając raz jeszcze, że życie codzienne, prywatne, indywidualne w ZSRR nie stanowi i nie mogłoby stanowić w swojej skromności, ciasności i słabości przeciwwagi dla państwa. Może odrobinę nowsze byłoby spostrzeżenie, że skromność, ciasność i słabość sowieckiego życia codziennego są jednym z aspektów potęgi państwowej. Państwo nie odstępuje jednostki na krok, jak cień nie odstępuje na krok ciała. Ale cień, jeśli się tak wolno wyrazić, jest tutaj bardziej cielesny od samego ciała. Ekstrakt morawi powinni zażywać trzy razy dziennie po łyżce stołowej przed posiłkami. Zachodni amatorzy wojażów ideologicznych na wschód, gdy w cieniu cienia bardziej cielesnego od samego ciała, nie potrafią ni w ząb zrozumieć, co myślą i czują obce ciała poruszające się dokoła nich jak cienie. W przerwach między jednym zażyciem a drugim wskazana jest również po uprzednim i dokładnym zamknięciu drzwi na klucz w pokoju hotelowym regularna doza powieści maksimowa 7 dni stworzenia. Powieść nie jest to co prawda najlepsza, ale za to niezmiernie pouczająca. Trafia się w niej nawet żywa ilustracja wrażeń i refleksji Morawii. Stojący nad grobem stary bolszewik, Łaszkow, odkrywa u kresu swej rewolucyjnej wędrówki obecność jakiejś ciemnej i nieuchwytnej siły, która na podobieństwo waty tłamsiła wszelki opór Wszelki niezależny odruch umysłu i serca i poczucie całkowitej niemocy wobec tej siły było to dla Piotra Wasiliewicza nieopisaną udręką. 25 sierpnia. W gazetach fragmenty niewygłoszonej mowy noblowskiej Sożenicyna szwedzi włączyli ją do dorocznej księgi laureatów. Są wspaniałe, Lżej jest żyć w czasach, które wydały jednak takiego pisarza. Odnotowuję w moim dzienniku jeden. Biada narodowi posiadającemu literaturę kontrolowaną przez władzę. Gdyż nie chodzi tylko o pogwałcenie wolności druku, lecz o zamknięcie serca narodu, o podarcie jego pamięci na drobne strzępy. Naród przestaje sam siebie pamiętać, pozbawia się go jednorodności duchowej. Mimo języka uważanego za wspólny, ludzie tracą stopniowo zdolność rozumienia się nawzajem. Prawie słowo w słowo obrona ściganej policyjnie pamięci narodu z drugiego tomu wspomnień Nadjeżdy Mandelsztam. Dziennik pisany nocą, taśma dziewiąta, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą, taśma dziewiąta, ścieżka druga. 28 sierpnia. Przed wieczorem, w drodze powrotnej ze spaceru, zaszedłem do winiarni w sąsiedniej wsi. Pije się w niej stojąc na jednym zydlu między beczką i szafką w murze. Siedzi karczmarz. Było tłoczno, ale zaraz po wejściu zauważyłem w kącie psa. Leżał napięty i jakby gotów do skoku z łbem dziwnie przekrzywionym do góry. Rejwodził wodził stary chłop, gderliwy i zaczepny, któremu ze śmiechem i poklepywaniem po ramieniu wtyka no ręki napełnianą często szklankę. Ślepych, kiedy piją, poznaje się po otwieranych zawczasu ustach z uprzedzeniem, do którego zmusza zakłócona koordynacja ruchów. Zanim zdążyłem sprawdzić moje spostrzeżenie, potwierdził je sam skrzeczącym głosem. No i oślepłem po raz drugi. Po raz drugi? Ktoś obok mnie wskazał głową kąt. Oślepł mu niedawno ze starości pies. Widziałem później z progu pana i psa idących ścieżką pod górę Stronę domu. Pies wstąpał wolno przodem na łańcuchu, podnosił wysoko nogi i stawiał je ostrożnie na ziemi. Ilekroć zbaczał ze ścieżki, pan przyciągał go szarpnięciem do siebie, okładał kijem i puszczał się do przodu z krzykiem: jesteś ślepy, ściarwo, ślepy. Wlokąc skulonego i skowyczącego na łańcuchu jak dziecko, zepsutą zabawkę. Potem role się zmieniały. Pan gubił ścieżkę. Pies wysforowywał się przed niego i wpadał na krótko krótkowtaneczny rytm swoich kroków. Znikli w końcu obaj zakępą drzew. Lecz dość długo jeszcze słyszałem skowyt i okrzyk. czeko! Karonia Cieko. 1 września. Co jakiś czas, począwszy od początku 1956 roku, przedrukowuje się na zachodzie w oryginale rosyjskim opowieść niezgaszonego księżyca Pilniaka. Świeży przedruk w Anglii jest fotokopią tekstu ogłoszonego w maju 1926 roku na łamach Nowego Mira. W słowie do czytelnika Pilniak ostrzegał, że zmyślonej historii medycznego uśmiercania komandarma Gawriłowa nie należy łączyć z rzeczywistą śmiercią nowego komisarza wojny Fruncego pod nożem operacyjnym 31 października 1925 roku. Nowelę zadedykował Worąskiemu obrońcy pisarskich poputcików przed atakami RAPP. W następnym numerze miesięcznika Woronski odmówił z oburzeniem przyjęcia dedykacji, wytykając noweli złośliwe oszczerstwo pod adresem naszej partii, a redakcja przyznała się do jaskrawego i ciężkiego błędu. W numerze ze stycznia 1927 roku sam autor uznał swój utwór za szkodliwy i łatwy do wykorzystania przez kontrrewolucjonistów. Nie wiadomo, jak było naprawdę z fruncem. Pilniak podchwycił po prostu krążącą po Moskwie uporczywie pogłoskę o operacji wrzod żołądka na rozkaz Stalina wbrew woli zainteresowanego i diagnozie lekarzy. Na zdrowy rozum Stalin nie miał powodu pozbywać się Frunzego właśnie w momencie, gdy za jego pośrednictwem udało mu się wydrzeć Trockiemu resztki kontroli nad wojskiem. Ale za mordem chirurgicznym przemawia jakoby fakt, że nowy komisarz wojny był związany z Inowiewem i Kamieniewem. Pilniak wykręcił się chwilowo sianem. W okresie pisania głośnej Wołgi pod bezpośrednim nadzorem Jeżowa. Jęknął pewnego dnia w rozmowie z Wiktorem Serge: Nie ma w tym kraju ani jednego dorosłego i myślącego człowieka, który by nie drżał ze strachu, że mogą go nie stąd ni to rozstrzelać. Rozstrzelano go dopiero w roku 1938 lub 39. Wcześniej od niego przepadł bez śladu Woronskiej. Bohater opowieści Niezgaszonego Księżyca na wiadomość, że partia tak gorliwie zadbała o jego drogocenne zdrowie prosi o posłuchanie u pierwszego z tróją wiratu w nadziei zażegnania operacji pierwszy jest niewzruszony towarzyszu komandarmie pamiętasz jak mi się zastanawiali czy posłać cztery tysiące ludzi na murowaną śmierć? wydałeś rozkaz posłania ich i dobrze zrobiłeś za trzy tygodnie będziesz zdrów jak ryba. Daruj, wydałem już odpowiednie polecenia. Szkoda czasu na dyskusję, towarzyszu Gawriłow. Tuż przed operacją Gawriłow wspomina Tołstoja, który jak nikt inny umiał mądrze pisać na temat krwi. Pilniakowski Tołstoj w osiem lat po rewolucji to moralista piętnujący nasz świat oparty na zabijaniu. Z jego ducha powstała ta literacka wersja Przedbiegów do Wielkiego Terroru. 3 września. L wciąż zajęta odcyfrowaniem i przepisywaniem listów Labrioli do Kroczego. Dziś zajrzałem jej przez ramię i trafiłem na takie zdanie w liście z roku 1887. Problem polega na tym, Posiadać religię bez Boga, co jeśli graniczy z absurdem, nie jest przez to mniej prawdziwe. Posiadać religię bez Boga, chciał wybitny włoski marksista, korespondent Engelsa cztery lata po śmierci Marksa. Podkreślenie jest jego. Ma więc rację Madariaga, że Marks był dla swoich wyznawców czymś w rodzaju naukowego proroka biblijnego bez Boga a raczej z historią podstawioną na miejsce Boga. Co jeśli graniczy z absurdem nie jest przez to mniej prawdziwe? Prawdziwe okazało się o tyle. Większość proroctw się nie spełniła, a mimo to swoista marksistowska świadomość religijna przetrwała masę czasu, aż do chwili, gdy pod naciskami oczywistości nie pozostało jej nic innego jak wybór między aktem renegactwa i aktem kapitulacji renegactwa łagodzonego na ogół złudzeniami rewizjonistycznej herezji kapitulacji przed jedyną postacią wszelkich religii zinstytucjonalizowanych z Bogiem czy bez Boga przed sztywnymi i arbitralnymi strukturami władzy nad człowiekiem człowiek słyszymy pragnie pewności i nigdy nie przestanie do niej tęsknić ale religijność autentyczna, jak autentyczna wolność, jest nieustanną indagacją, więcej nieustannym wątpieniem żywej duszy. Pewność istnieje tylko w karnych szeregach. Służebna i zwodnicza pewność martwych dusz. 4 września. Przyczynek do historii. Podstawionej na miejsce Boga, czytam podziwiając, jak zawsze w takich wypadkach Orwella, artykuł doskonałego dziennikarza wyspecjalizowanego w sprawach Dalekiego Wschodu. W roku 1959 zadałem w Pekinie pytanie Kuomoyiu, absolutnemu przywódcy kultury w Chinach. Dlaczego w chińskich podręcznikach szkolnych nie wspomina się wojny, w której Stany Zjednoczone rozbiły Japonię i zmusiły ją do wycofania się z Chin i z Azji? Co gorsza, dlaczego zapewnia się w tych podręcznikach, że Chiny zostały wyzwolone przez bohaterskie wojska Związku Sowieckiego, który w rzeczywistości wypowiedział Japonii wojnę na kilka dni przed jej klęską? mojo. Odparł spokojnie, że wojny prowadzone przez kapitalistów są antyhistoryczne i jako takie nie zasługują nawet na wzmiankę. Po roku 1959 również bohaterskie wojska sowieckie znikły z chińskich podręczników szkolnych. Chiny uwolniły od Japonii, Palu, żołnierze 8. Armii Mao. Wolno zapytać, czy po wizycie premiera Tanaka w Pekinie, młodzież szkolna w Chinach dowie się w ogóle ze swoich książek o wojnie chińsko-japońskiej? Odwiedził nas F. Opowiadał o szale okultyzmu w Mediolanie. Był bardzo przejęty, że w niedorozwiniętym Neapolu jest 7 tysięcy magów, chiromantów, astrologów, to zrozumiałe. Jak jednak wytłumaczyć ten obłęd w zamerykanizowanym i supertechnologicznym Mediolanie? Skąd taki popyt na senniki, horoskopy w gazetach, traktaty parapsychologiczne, czemu do wróżbitów, spirytystów, wyroczni, producentów lubczyków i innych? Szarlatanów biegają, nie jak dawniej służące i panienki sklepowe, lecz kapitanowie przemysłu, politycy, inżynierowie, wykwalifikowani robotnicy, adwokaci i urzędnicy ba prałaci świętego kościoła rzymskiego. Co u diabła się dzieje? Czyżby magia miała zastąpić tradycyjną spowiedź i nowoczesny seans psychoanalityczny? Czyżby mania dowierzania kartom i gwiazdom była następstwem utraty zaufania do religii i nauki? Bez słowa, żeby pocieszyć F, choć gorzka to dla niego pociecha, wstałem od stołu i przyniosłem z mojego archiwum czerwcowy numer amerykańskiego Time'a. Na okładce facet albo facetka, bo widać tylko oczy. W czarnym kapturze w czerwone prążki. Duży, żółty tytuł. The Occult Revival. Mniejszy, żółty podtytuł Satan Returns. W szczegółowej ankiecie w numerze podają bezsporne wyniki, że w gorączce okultyzmu i demonologii Ameryka pozostawiła daleko w tyle zamerykanizowany Mediolan i to nasz Neapol jest dzisiaj miastem prawdziwie rozwiniętym, a raczej jak molierowski pan Jourdain był nim od wieków, sam o tym nie wiedząc. Skromna różnica. W Neapolu biegało się i